Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty XD w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami mój gość, magister inżynier Paweł Mateja. Witam Cię. Uszanowanie. I jestem też ja, doktorant z anulowanym przewodem Szymon Cieśliński. Witamy serdecznie. A dlaczego tak zaczynamy od wykształcenia? Bo dzisiaj zapraszamy Was na pierwsze wyrażenia z edukacji XD. Edukacja XD jak sama nazwa wskazuje, to sequel Emigracji XD i jednocześnie adaptacja książki Edukacja autorstwa Malcolma XD. O Emigracji XD, może jak to brzmi, jak to mówię na głos, aż sam, wiesz, wywracam oczami. Ale dobra, o Emigracji XD nagraliśmy osobny podcast, jakiś czas temu znajdziecie go na konglomeracie podcastowym oczywiście, tylko może przypomnijmy, podobało nam się, prawda? E, to czekaj, tak, Sorry. kichanie mnie wzięło. Tak, tak, tak. Emigracja to był moim zdaniem naprawdę udany serial. Mm -hmm. My tam cały sezon w sumie oceniliśmy bardzo pozytywnie, mm -hmm. chwaliliśmy i aktorów, i humor, i stronę techniczną. W sumie nie mieliśmy chyba żadnych większych uwag, nie? Raczej wytknęliśmy to. Ja miałem może takie z perspektywy, takie mniejsze uwagi, ale. To mówię bardziej w kontekście tego, co teraz oglądaliśmy. E, mm -hmm. że, że Do tego przejdziemy później. Mm -hmm. Dobra. No właśnie. Dzisiaj rozmawiamy o edukacji, czyli o serialu, edukacji XD, o serialu, który przedstawia dalsze losy Malcolma i Stomila już po powrocie do Polski. I zrobimy z tego pierwsze wrażenia, bo dotychczas w Polsce ukazało się, ukazały się cztery odcinki. Znaczy być może jak ten podcast poleci, no to już będą dwa kolejne dostępne. My mieliśmy dostęp do ośmiu i z tyloma się zapoznaliśmy. W sumie ja z siedmioma, ty z ośmioma, no a dwa ostatnie będą miały premierę dopiero 16 maja. Więc na razie robimy z tego takie pierwsze wrażenia i skupimy się pewnie na pierwszych dwóch epizodach. Dlatego na dwóch, bo pierwszy jest trochę taki doklejony. nie? Jeszcze jest takim epizodem przejściowym, można powiedzieć, co pewnie zaraz wyjaśnimy. No i może zacytuję oficjalny opis dystrybutora. W edukacji XD po szalonej przygodzie w UK Malcolm i Stomil wracają do Polski. Po ciężkich doświadczeniach z pobytu za granicą czeka na nich kolejna fala absurdów dorosłego życia, tym razem w Warszawie. Razem z drugim sezonem nabiorą jeszcze więcej sprytu, nauczą się kombinować i zgłębią tajniki niezwykle lokalnej na wskroś polskiej sztuki przedsiębiorczości. Lekcje, które odbiorą, nie mieszczą się w standardzie nauczania. Czeka na nich nauka biznesu po polsku. Koniec cytatu. I chciałem to przeczytać, bo rzeczywiście ta tytułowa edukacja... Ja ją rozumiałem inaczej i nie dostałem tutaj do końca w tym serialu tego o czym myślałem, bo ja myślałem, że my się jednak skupimy na studiach czy chodzeniu do jakiejś innej szkoły, na jakieś kursy czy coś takiego, a tutaj te studia się pojawiają gdzieś w tle, o czym pewnie więcej za moment powiemy, ale jednak bardziej, to są takie trochę mniej powiązane przygody nie, niż w pierwszym sezonie. Pierwszy sezon był taki bardziej spójny mam wrażenie. Emigracja, tamte odcinki były każdego razem zamkniętymi opowieściami, ale też tworzyły jedną w miarę spójną fabułę. Tutaj mam wrażenie, że ten serial jest troszkę bardziej poklejony. Zgodzisz się? Nie. <grym> ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie. Tak? Okej. Okay. <grym> no, wiesz co, w, eduk w Emigracji y mieliśmy rzeczywiście takie, jeśli dobrze pamiętam, dwuodcinkowe epizody w sensie, że dana historia rozgrywała się chyba na przestrzeni dwóch odcinków. Mogę teraz się mylić, ale tak wydaje mi się, że tak to było. I mieliśmy tych takich kilka historii, które po sobie następują i z siebie wynikają. No taka po prostu powieść. Czekaj, brakuje mi słowa. Chciałem powiedzieć włócznika, ale to nie. nie o to chodzi. Czy taka powieść drogi po mhm. prostu. O, powieść drogi. I tam oczywiście to była taka spójność z konsekwencji, nie, że z konsekwencją jednego działania bohaterów było to, że dzieje się coś kolejnego i to tak wszystko tak w zasadzie działa nie? we wszechświecie, ale tutaj to było tak po prostu... Mm, linearnie, czyli przechodziliśmy z jednej awantury do kolejnej awantury. Tak to było podzielone. A tutaj może rzeczywiście nie jest to w taki jednolity sposób urządzone, ale też mam wrażenie, że jednak tutaj wątek tej powiedzmy edukacji biznesowej to jest coś, co tutaj jakby wybrzmiewa. To jest jakby taki większy motyw, który no oczywiście zawiera w sobie mniejsze motywy. Mhm. Znaczy ja mam wrażenie, że właśnie tutaj ten motyw przewodni jest mniej widoczny. Może tak się powinienem wyrazić w tym drugim sezonie, no ale jeszcze zobaczymy, bo ta druga połowa już trochę bardziej się skupiała na tym biznesie, powiedzmy. Ale dobra, zacznijmy od samego początku. Odpalamy pierwszy epizod trafiamy do Warszawy wracamy do naszych głównych bohaterów i to może nie jest tak, że oni jakoś się streszczają nam pierwszy sezon, ale troszkę nawiązują do swoich przygód z emigracji no i dowiadujemy się, że teraz osiedli może nie na stałe, ale przynajmniej tymczasowo na jakiś czas, na kilka lat w stolicy i przynajmniej nasz Malcolm zamierza się kształcić 100 mil, jak to 100 mil chodzi swoimi drogami i dalej jest poczciwy, sympatyczny, ale i głupiutki Malcolm zaś stwierdził, że zdobędzie wyższe wykształcenie, ale nie na tym skupia się ten epizod, gdyż bardziej jest taką właśnie przypadkową, epizodyczną przygodą naszych bohaterów, wynikającą z tego, że Stomil zrobił sobie zęba, wstawił sobie zęba wziął na to pożyczkę jako że mu zostało trochę hajs zrobił sobie też tatuaż i to jest chyba mój ulubiony żart z całego tego sezonu, z tego co widziałem do tej pory bo no, tatuaż jest o treści momento mori i powiem ci nie mogę się śmiać śmiać że ja od tego momentu byłem kupiony no, ja wiem, że dla słuchaczy to nie jest aż tak śmieszne, ale jak y, młody typ y, zadowolony z siebie ściąga koszulkę y, i pokazuje tatuaż Momento Mori, a jego kumpel <śmiech> wie, że jest no, pewna literówka tutaj w tym tatuażu i tak pyta, czy to no, na pewno miało być Momento. <śmiech> no to ja się spłakałem. Y, no i potem y, Stomil proponuje Malcolmowi, żeby może załatwił y, coś mocniejszego, niż tylko jakąś tam wódeczkę czy coś, żeby uczcić zęba i tatuaż. No i Malcolm nie chce, nie chce, ale starożnie się godzi. No i poznaje dealera Stomila oksywce wariacik. Trafia do niego na... Znaczy nie do niego, trafia do jego dziewczyny na chatę w pewnych ciekawych okolicznościach, no i tam dzieją się rzeczy. <ścoughs> Jest grubo. Tak, a jednocześnie Stomil postanawia uratować tutaj głównego bohatera z opresji poprzez dostanie się w to samo miejsce no, swoimi sposobami. Mhm, dokładnie tak. No i tak jak mówimy, tutaj jeszcze tych wątków edukacyjnych nie ma. To jest taki bardziej odcinek przejściowy między pierwszym sezonem a drugim. No ale jak Ci się podobał? nie? Czy wciągnął Cię fabularnie? Czy ten humor do Ciebie przemawiał? No po mnie słychać, nie? że do mnie tutaj humor w pierwszym odcinku trafił. Mhm. Podobał mi się. Po podobał. Znaczy tak, bo, bo... Sama poprzedni sezon, to jest w ogóle takie trochę kłopotliwe, nie? bo wcześniej mieliśmy emigrację, a teraz tak naprawdę mamy drugi sezon, który nazywa się inaczej. Mm -hmm. no, jest, to, jest to ciekawy koncept. Nie ma w nim nic złego, ale, ale może być No bo to tak jak książki, nie? to jest adaptacja drugiej tak, książki, tak, która tak, miała tak, dokładnie. ten tytuł. Mm -hmm. Mm -hmm. I jakby pierwszy sezon był zamknięty. Oczywiście on dawał na końcu taką nadzieję, którą rzeczywiście twórcy pociągnęli, że będziemy mieli kontynuację i dostaliśmy ją w takiej formie, w jakiej tam została zapowiedziana, przy czym ona nie musiała zaistnieć. Mhm. to była taka dosyć zamknięta całość. Tutaj uda I ten pierwszy odcinek jest y rzeczywiście takim podprowadzeniem pod tą nową historię, bo mamy tutaj przeskok w czasie, przeskok w przestrzeni. No nie jakiś duży, y na pewno mniejszy niż w pierwszym sezonie y przeskok y w przestrzeni no i, i tutaj ten pierwszy odcinek to jest taka rozgrzewka, był niezły szczerze mówiąc chyba najmniej mi się podobał, ale to nie znaczy, że mi się nie podobał bo po prostu kolejne już jakby no on, on dopiero się rozpędzał on był dobry i z przyjemnością oglądałem po nim dalej mhm, ale to widzę, że jednak trochę rozjeżdżamy bo dla mnie on pod kątem e, takiego humoru bez trzymanki e, był Dobra, teraz pomyślałem o odcinku z pewnym sb <grych> Tam powiedzmy, że przekroczyli wszystkie możliwe granice, ale właśnie tutaj udało się sprawić, żeby ten humor nie był jakoś szczególnie niski, żeby nie był jakoś wulgarny czy coś takiego, ale żeby był ostry i, i taki nie może aktualny, czy może nie tyle aktualny, co taki współczesny, nie? Gdzieś tam odwołujący się do współczesnych realiów. Może też do mnie to tak przemówiło, bo jestem z Łodzi. Ja mam grupkę różnych znajomków, którzy się do Wawki przenieśli, mieszkają w Warszawie i część z nich po przeprowadzce łyknęła trochę tego powiedzmy nocnego życia stolicy, też różnych przygód w klubach troszkę zaliczyli i trochę miałem flashbacki z przeszłości, nie? z jakichś naszych wspólnych imprez potem spotkań, jak oni już mieszkali w Warszawie, ale właśnie przyjeżdżali do Łodzi, czy my tam gdzieś do nich wpadaliśmy do Wawki i opowiadali nam o swoich przygodach, no to miałem wizję właśnie tych przygód znajomych w kontekście tego, co się przydarza Malcolmowi i Stomilowi. I też w gruncie rzeczy tutaj sporo się dzieje, bo jest naprawdę, nie ma tej fabuły takiej głównej za bardzo, nie? Tej takiej Przewodniej, tylko są y, sytuacje, scenki rodzajowe, w które bohaterowie są wrzucani i dzieje się jedna za drugą, druga za trzecią. W sumie trze trzecia. Z... <grym> Wszyscy rozumieją, co miałem na myśli. Bardzo dużo się dzieje i to mnie chwyciło. Potem pojawił się ten drugi odcinek i ja mam wrażenie, że on trochę zwolnił. To nie jest tak, że on mi się jakoś nie podobał, ale właśnie dlatego pierwszy był taki mega intensywny, nie? Może też przez to, że nie, nie, zapomniałem trochę, jak działała emigracja, nie? Może gdzieś tam... Ja też mało w sumie oglądam komedii tak na co dzień, więc może też przez to zadziałał na mnie mocniej. W drugim już może bardziej się spodziewałem tego humoru, ale właśnie kolejne wydawały mi się trochę spokojniejsze. Yy, tak, tak, bo wiesz co, no ja jednak też no, mimo wszystko jakby czekałem troszkę na tą fabułę, yy -y. bo pierwszy odcinek rzeczywiście to jest taki troszkę stand-alone, yy. Być może on też jest taki jaki jest, dlatego że miał trochę trafić do osób, które nie widziały w ogóle emigracji. Aha. I to w ogóle wiesz, ciekawe by było, jak osoba, która emigracji nie widziała, wchłonęłaby ten sezon. Wydaje mi się, że dałoby radę, bo właśnie mamy tutaj dosyć intensywnie zarysowane sylwetki bohaterów i jakby pokazane, pokazane takie ich spektrum możliwości. No a drugi odcinek już po prostu jedzie z fabułą. Które no, rzeczywiście rozwija się w kierunku, którego trochę się nie spodziewamy. Nie? Bo no, ja, ja też, ja, tak jak już wcześniej mówiłeś, ja też byłem święcie przekonany, że to będzie po prostu o chodzeniu na studia sezon. Mm -hmm. A drugi odcinek no, wskazuje nam na zupełnie e, inny kierunek. Tak, bo w drugim odcinku dowiadujemy się, że Malkom studiuje, ale prawdopodobnie zaraz te studia skończy. No, studiuje gdyż... teoretycznie. Tak, zostanie wyrzucony po prostu z uczelni. Natomiast Stomil nie studiuje, ale prowadzi studenckie życie i to było fascynujące. No bo dowiadujemy się, że nasz drogi kolega Chodzi na imprezy studenckie, pojawia się na kampusie, jest w komitywie z wykładowcami, oni go znają po, znaczy po imieniu, po ksywce. Zna panią dziekan, tak, do spraw studenckich bardzo dobrze, nosił sztandar uczelni, prawie dostał stypendium. A to chyba z tym stypendium to była właśnie moja ulubiona scena z tego odcinka. Tak. O, no ale wydało się, że nie studiuje niestety. I... Mamy ten humor, ale to, co tutaj mnie trochę zaskoczyło, to fakt, że w gruncie rzeczy też mam wątek depresji. nie? I to takiej ciężkiej depresji, bo Malcolm nie jest w stanie no, wyjść z domu. Tak naprawdę chciałby studiować, ale lęki no, przejmują nad nim kontrolę i unika tej odpowiedzialności. No i w którymś momencie jest postawiony pod ścianą, co wepchnie go docelowo w przymusowe praktyki, a potem też w kontakty z dwoma no właśnie przedsiębiorcami. Biznesmenami. Co, co, co? Biznesmenami. Biznesmenami, no to dużo powiedziane w tym kontekście. No bardzo dużo powiedziane. E, tak. E, nie zaskoczyło cię właśnie nie zaskoczyło, a kurde no. Nie zaskoczył cię ten obrót spraw, że nagle zrobiło się tak w sumie smutno i poważnie trochę? Wiesz co, nie. W sensie nie dlatego, że to nie było zaskakujące, ale ja to po prostu jakoś dobrze przyjąłem. Po prostu, nie wiem, wiesz być może do samej postaci pasowało mi to i nie było to dla mnie w żaden sposób gryzące. I wręcz, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że twórcy na tyle, na ile gdzieś mam styczność z takimi tematami, to dosyć... Dobrze oddali to. Nie jest to, wiesz, jakieś tanie oddanie depresji, tylko rzeczywiście no, oczywiście w tym kontekście komediowym to nadal jest umieszczone, to bardzo wyraźnie, ale jest, ale, jest to, to nie jest obśmianie, nie, depresji. nie? Jest, jest to bardzo dobrze zbudowane. Też. Tak, to nie jest obśmiane i nie jest trywialne. Y -hmm. Tylko to jest zbudowane na takim faktycznym obrazie. Y -hmm. Także to, to, to bardzo mi się podobało. Tak, z tym się zgodzę. Ja się poczułem na moment trochę wybity, no bo nie wiedziałem jak daleko pójdziemy nie? z tym tematem i też trochę się bałem, czy to się połączy z komedią, nie? bo jako taki wątek w tym odcinku to to zagrało no i teraz już przynajmniej z tych epizodów, które dalej widziałem mogę powiedzieć, że raczej już potem skupiamy się na tych bieżących przygodach, a nie na jakiejś głębokiej analizie psychiki Malcolma i chyba dobrze, no bo w tym jednym epizodzie to zagrało, rzeczywiście trochę czuć ten jego ból i e, możemy z nim spokojnie empatyzować, nie? to właśnie tak jak mówimy to nie jest obśmiane e, nie ma jakichś wygłupów, tylko przez moment robi się troszkę bardziej poważnie i to jest w porządku, a potem wracamy do przygód a to tak przy okazji, bo co do tego skrzyżowania komedii z takim tematem depresji, widziałeś taki serial jak Afterlife? Nie o Mam nadrobić? to bardzo polecam mhm. o Jezu to jest tego Rickiego Gervaisa, tego twórcy oryginalnego The Office mhm. i no to jest serial, który jest absolutnie wstrząsający. Ja wiem, że to taki off topic, ale jeśli ktoś go nie widział, bo ja miałem kiedyś z Bogusią nagrać o, o tym odcinek, ale się zaczęła wtedy wojna i jakoś nas to wybiło zupełnie z rytmu i już nie, nie wróciliśmy do tego tematu, może jeszcze kiedyś nagramy. A to jest serial o facecie, którego żona umarła i on chce się zabić i to jest komedia. Mhm. I jest bardzo śmieszny, a jednocześnie jest tak walący po mordzie. No to jest cudowna mieszanka. I rzecz wybitna, powiedziałbym tak artystycznie, czy literacko. No, wspaniały serial, który jest bardzo trudny, w taki, znaczy łatwo się go przyswaja, ale jednocześnie bardzo bardzo to, to wydaje się być karkołomne. Mhm. No dobrze, brzmi ciekawie. No to taki off topic. Chociaż nie wiem, czy mhm. <laughs> jestem gotowy na coś takiego. Mhm. Dobry, ale wracając do edukacji, to jest to wprowadzenie, podprowadzenie do wątku edukacyjnego, ale tak jak już podkreślamy, my nie zostaniemy na uczelni, ona tam będzie się minimalnie przewijać na dalekim dalekim planie w tle praktycznie, a bardziej się skupimy na nowych bohaterach, gdyż Malcolm i Stomil poznają prezesa Kobielaka jego prawnika, notariusza Korytko, Korytkę, no i nasz prezes i jego notariusz, jako już Malcolm, będzie musiał odbyć darmowe praktyki, no to postanowią wykorzystać go do różnych dziwnych zadań, a Stomil jako już... Natomiast tutaj, so, sorry, bo troszkę tak przeskoczyłeś, tak naprawdę no Malcolm nie idzie do nich na praktyki. No, tak trafia do nich. On zostaje im sprzedany na te praktyki. Tak. I to też było cudowne, bo on trafia do jakiejś organizacji, chyba pozarządowej, jakiejś takiej fundacji, w której generalnie no, jest bida, nie ma nic. Znaczy, no, ma coś do roboty, ale to jest praca pokraczna i żenująca, i trochę w ramach dealu zostaje on w zasadzie sprzedany jako taki tymczasowy niewolnik tutaj panu mecenasowi i jego koledze po to, żeby, no, żeby zaspokoić jego roszczenia finansowe, mm -hmm. co jest no, też wspaniałym wątkiem. Tak. I potem y, te wszystkie prace zlecane przez y, prezesa y, są absurdalne i właśnie stanowią te kolejne przygody. I dlatego właśnie w tym opisie tak podkreślono tę szkołę polską sztukę przedsiębiorczości, no bo nasz prezes jest Januszem Biznesu. tak? Jego biznesy nie wypalają i wszystkie kolejne plany oczywiście spalają na panewce. No i potem pojawia się pewien większy wątek, o którym już może nie powiemy, bo to jest druga połowa sezonu. Um, ogólnie kręciła cię dalej ta historia? Mhm. Tak. Ona... Wiesz, z jednej strony to było zaskakujące, że odeszliśmy od tej edukacji, przy czym ja zakładam, że do niej wrócimy, nie? do tej takiej studenckiej na samym końcu pewnie. No być może e, tak. Mhm. Przynajmniej trochę. Mhm. Natomiast tak, wchwyciło to. Po prostu to, to podobał mi się cały motyw tego, jak zostało to nie wiem, splątana, ta cała intryga i, i no już popłynąłem później z, tym, z, z, z tą całą historią. I tu jakby... Trochę wychodząc ponad te dwa odcinki yy, tak wiesz, z szer w szerszej opinii, bo ja mówiłem, że miałem pewne takie postfaktum uwagi co do emigracji, dlatego że tam miałem wrażenie, że czasami serial łapał troszkę taką zadyszkę w kilku momentach i, i no, parę razy tak po prostu trochę traciłem zapał, a tutaj tego nie miałem. Tutaj rzeczywiście jak już tak wskoczyłem w tę historię, to ona mnie fajnie pchała przed siebie. Nawet jak sobie robiłem przerwy, to ja, ja cały czas jakby wiedziałem, w którym momencie jestem i, i z bardzo dużą lekkością mi się to oglądało. Ale ja sobie to jednak w komediach cenię. <tryk> tak. Ja może brzmię trochę mniej optymistycznie, bo mam wrażenie, że... Znaczy po pierwsze spodziewałem się czegoś trochę innego, po drugie y, y, y, mamy trochę inną konstrukcję i to narzucanie całej tej narracji niewolniczej pracy dla prezesa, to nie jest chyba idealne rozwiązanie, ale też muszę przyznać, że tam była masa wątków, przy których no, płakałem ze śmiechu, nie? które mnie ruszały. No, nawet w tym drugim jeszcze wróżka Balbina, Jezus Maria. No po prostu... Znaczy, to może nie jest do końca śmieszne, nie? ale przez ten efekt szoku, nie no to przecierasz oczy ze zdumienia i nie wiesz, co powiedzieć. Potem wątek e, domu złego <śmiech> powiedzmy, i pogrzebu w rodzinie, e, no też nie da się nie zaśmiać. E, nasz Esbek, nie, e, <śmiech> e, który e, chce umrzeć. E, no też e, to jest akurat odcinek, gdzie ten humor zahacza o tematy defekacyjne, powiedzmy. A właśnie nie zahacza, co tonie w nich. No nie zahacza. Tak, tak tonie, mm -hmm. zdecydowanie. Ale... To nie jest złe. No, bo, znaczy, to źle zabrzmi, ale e, znowu ten efekt szoku działa jednak. nie? I e, no śmiejemy się z tego wszystkiego. Potem ten wielki wątek żydowski... On całościowo jeszcze nie wiem jak się skończy, nie? więc ciężko mi go ocenić, ale te poszczególne elementy w jego środku, nasza podróż bohaterów znowu za granicę, ona też jest w miarę ciekawa. Nie? Tam się znowu sporo dzieje, te przygody są w miarę ciekawe. Mamy Trochę miks innych gatunków, no bo Malcolm zamienia się w jakiegoś, nie wiem, szpiega, nie? Mamy takie elementy nie wiem, sensacyjno, thrillerowo, kryminalne, które oczywiście są zwieńczone w sposób komediowy, ale fajnie, że twórcy się bawią tym. Mhm. Tak, bo rzeczywiście tu takich schema, znaczy schematów, takich e, cytatów, nawiązań do różnych gatunków rzeczywiście jest dużo, bo wspominałeś właśnie, czy to o tym domu złym, e, no czy w ogóle, no to jest taki bardzo duży... No nie chcę już słowa masz ale takie no, skakanie po pomysłach często zupełnie do siebie nieprzystających i dlatego też właśnie ja mówię, że to przez to się płynie dosyć fajnie, bo mam wrażenie, że twórcy właśnie... Mm, opanowali jeszcze lepiej swoje rzemiosło niż w poprzednim sezonie mhm. przy czym ja nie mam absolutnie tutaj zastrzeżeń do pierwszego sezonu bo uważam że on był świetnie zrobiony ale tutaj jakby czuć taką większą pewność i, i że no, są w stanie opuścić sobie wrotki i, i jadą z tym po prostu i nie wywalą się na tym nawet jeśli robią naprawdę jakieś takie piętrowe dziwne konstrukcje to wszystko e, cały czas się trzyma dla mnie kupy. Mhm. Tak, z tym jestem w stanie się zgodzić. No i w ogóle pod względem takiego samej realizacji no to znowu trzeba powiedzieć, bo wydaje mi się, że przy emigracji też to chwaliliśmy, to jest naprawdę świetnie zrobiony serial. nie? W sensie aktorstwo jest dobre, zdjęcia, wszystko wygląda dobrze. I znowu można by się zastanowić, bo pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, jak ten serial może trafić do jakiegoś tam... A pewnie będziemy o tym gadać po pełnym sezonie, ale jak ten serial mógłby być odebrany gdzieś też za granicą. No bo jest tutaj... Tam mieliśmy jednak ten kontekst emigracji, tutaj jesteśmy osadzeni w Polsce w takich często no, dosyć wsobnych klimatach, takich nasz, wsobnych, no, takich nasz faktycznie, które na pewno dla nas mogą być oczywiste dla kogoś z zewnątrz. No w miarę nie wiem, są tutaj pomysły, być może. Nie? Przecież tak, sam tak, tak. ten no. PZP nie no to ja nie wiem, czy to będzie zrozumiane mhm. w innych krajach, nie? Dlaczego w ogóle? Ale wydaje mi się, że jest to do ugryzienia, dlatego że po prostu jest to dobrze zrobione. Mhm. I nawet jeśli coś się jakby, co, coś nie do końca jest zrozumiałe, to da się przez to płynąć. No, na pewno. I wspomniałeś o aktorach, no to oczywiście Tomasz Włosok powrócił jako Malcolm, Michał Balicki jako Stomil i oni dalej mają fajną chemię. W ogóle, z, znaczy Malcolm w tych momentach trochę takiego nie wiem, zniechęcenia, nie jak ma już dość. Jest genialny, tak? Jak już jest zły na coś, jak już ma dosyć ludzi wokół siebie, jest cudowny, a Stomil znowu z tą totalną beztroską on jest ad absurdum po prostu prowadzony przez Balickiego, ale w taki naprawdę mega sympatyczny sposób, nie? że Stomil nawet gada jakieś totalne głupoty to robi to z takim urokiem, uśmiechem, że mimo wszystko masz ochotę zbić z nim piątkę i yy, w ta beztroska ko, tk, naprawdę ekstremalna nie, jak on tutaj na przykład yy, nie wiem, no Malkol jest na bezpłatnych praktykach, a Stomil mówi wkręć mnie a pan mówi, ale to są bezpłatne praktyki, traktują mnie jak niewolnika, tak. wysyłają mnie do najgorszych zadań i tak dalej. Spoko, zawsze będzie wpis w CV czy coś tam nie. No to to jest przełogiocie. Ja mam takiego kumpla jednego, który no jest mądrzejszy od 100 mila dużo, ale też ma trochę tej takiej beztroski, takiej. No, dziecięcej wręcz dziecięcego optymizmu i yy, uwielbiam te cechy. Mega mi się to podoba tutaj w tej postaci. i Balicki jest genialny. Yy, wczuwa się w no, to. Nie... nie, to jest sto, to ja, ja też muszę do tego się przyłączyć. To jest naprawdę wspaniale stworzona i odegrana postać. Mm -hmm. Bo no, to się kupuje w jednym kawałku. Ty tutaj nie widzisz żadnego aktora. nie Widzisz po prostu 100 mila. Tak, dokładnie. mhm mm w Włosok włosach też jako Malcolm, tylko w innych sytuacjach. Tak, się sprawdza, tak. nie? Mhm. Tylko, że tak, tak, tak. Tylko Malcolm jest taką jednak postacią dosyć osadzoną w rzeczywistości. 100 mil, no to rzeczywiście to jest człowiek, mhm. który gdzieś tam unosi się nad ziemią. I do, wiesz. Do... I to jest straszna herezja, co ja powiem i ja się ty, tak naprawdę się pod tym nie podpisuję, ale trochę jakby tutaj przypomina mi się postać tego na przykład Barneya z Hawaii, I Meet Mother, nie? że też była taka ktoś kto wchodzi, robi jakieś dziwne rzeczy, ale tak z perspektywy czasu to w ogóle patrzenia na tego Barneya to, to nie była fajna postać, mhm. nie? I nie był specjalnie śmieszny, ale wiesz, wiesz o co chodzi mhm. nie? i myślę, że jak ktoś słucha to wie o co chodzi, że taka postać trochę magiczna, yy, która jakby nie do końca trzyma się zasad yy, tego świata i sobie w tym doskonale radzi. No wizualnie też są powiedzmy, że ciutka podobni. Yy, przy czym tutaj po prostu 100 mil jest 100 razy lepszy. Tak. I mimo, że jest totalnie nierealistyczny, abstrahując, że to jest masa takich ekstremalnych sytuacji, ale 100 mil yy, to się no taki człowiek by chyba nie przeżył w dzisiejszym świecie po prostu. ale Albo ten świat by go zniszczył i zrobił z niego malkolma. Ale mimo wszystko my go kupujemy totalnie jako element świata przedstawionego bez mrugnięcia okiem właśnie. I jako postać, która tam żyje, jest z krwi i kości mam swoją historię i tak dalej. Mamy też Jana Frycza tutaj w roli naszego prezesa i Sebastiana Stankiewicza jako naszego notariusza. No i też no, sprawdzają się. Mhm. Jak najbardziej. To postacie obrzydliwe, a to też jest talent, talent trzeba mieć, żeby to mhm. nagrać. No, naprawdę aktorsko ten serial jest no super, po prostu. Tak i y, oczywiście Frycz teraz żyje trochę z taką łatką Dario, tak? No bo Dario, wślepnąc on świata to widziałeś w końcu? Widziałem całe No ja czytałem książkę, potem obejrzałem cały serial. On był tam perfekcyjny, on był genialny. Nie, Dario to jest. Znaczy tam też znowu wszyscy byli nieśli, bo Inożyński jako kubuś i Więckiewicz jako Jacek, ja Więckiewicza też uwielbiam, więc no konkurencja była, ale Frycz jako Dario to jest postać, która wżarła się w popkulturę, w memy, we wszystko, nie? Więc nawet jak ktoś serialu nie widział, książki nie czytał, no to Dario musi kojarzyć. Ja się bałem, że no ta łatka w sensie będzie go robiła swoje i że on też może nawet celowo w sumie, nie? Trochę wchodzić w podobne ton, ale się okazało, że nie. jednak nie, że ta postać... Absolutnie nie. Ja nawet nie zorientowałbym się, że to jest ten sam aktor, bo ja, no ja mówię w aktorach jestem słaby zawsze. Mhm. W życiu, w życiu bym nie... w ogóle jakiekolwiek skojarzenie by mi do głowy nie wpadło. Mhm. Dlatego też na plusik. To warto zaliczyć. A Stankiewicz, no to ostatnio Kleksy, nie? Między innymi Yy, też jest w porządku, nie? Jaką właśnie Trochę oczywiście, jak no, charyzm to go zjadają, nie tam wszyscy wokoło, ale yy, swoją rolę gdzieś tam dobrze odgrywamy. No dobrze. Yy, no to masz ochotę kończyć ten sezon, bo chyba już przechodzimy do podsumowania? Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Y jak najbardziej trzeba będzie obejrzeć do końca. No, i trzymać kciuki. Raz, żeby dobrze to do końca wyszło, a dwa, żeby zakończyli ten sezon nawiązaniem do trzeciego sezonu. Ja myślę, że jest na to spora szansa, ale no przekonamy się za. Ile? 2-3 tygodnie. Mhm. Także do usłyszenia wtedy. Do usłyszenia wtedy. Dziękujemy za uwagę i. Dzięki. Słyszymy się pewnie w maju czy na początku czerwca. Cześć. Cześć.